6. Akcja zniszczenie, Ono i oni, ona i Akcja on. Akcja zniszczenia. Ja. Ono i oni, ona i on, i my i ja. Trwa uruchamianie. Jechaliśmy na akcję zniszczenia, gdzie każdy miał okazję na głos, swoim głosem, swoją historię opowiedzieć w sposób, jaki tylko chciał. Jedno prowadziło do drugiego. Więc to było tak, że zaraz po tym, jak mnie rzucił chłopak, i to jeszcze w dzień, w którym naszych przyjaciół spotkała tragedia, gdy moja przyjaciółka miała wypada i zmarła. Gdy to się stało od razu rzuciłam na niego klącę, co miała zadziałać po sześciu dniach. I zaraz to po tym gniecnym mym ukrytym czynem, naszego niewdowiec ze ciałem, ale nie skąd bogadając. gadając. Zaproponował mi, mówiąc, że wie o klątwach, lecz nie chciał mnie szantażować, lecz prosił mnie, bym wskrzesiła tą, co odeszła. I tak też zrobiłam. I gdy klątwy siódmy się zaczął, wieść o samobójstwie wdowca, w którego mieszkaniu znaleziono ciało wykopanej z grobu jej byłej żony. Lecz żadnej wiadomości odnośnie mojego byłego nie było. I w tejże chwili się zjawił, dzwoniąc do moich drzwi. Gdy otworzyłam, jedyne co zobaczyłam to wylot do rurki i potężny strzał prosto w moje oczy. Nastąpił huk i dym i czerni i otumanienie. A gdy się rozrzedził usłyszałam głos czyjś. Ty paskudna obłąkana piećmo, przecz z naszego su to znaczy z miasta głos należał, prawdopodobnie mojego byłego, którego klątwa się wypełniła nie tak jak powinna i odbiła na mnie. Nie wiem dlaczego, ale musiałam to cofnąć. Nie wiedziałam jak, bo klątwy tego rodzaju nie działają na siebie samego, tylko na innych, więc skoro nie mogłam nic zrobić, to zrobiłam to, co mogłam, bo nie widziałam, a jeśli to przez to, że kule strzelby przyszły na wylot przez oczy moją głowę, to wynikałaby z tego, iż będąc martwa, a taka prawdopodobnie byłam, z której wynika taka to konsekwencja logicznego myślenia, że nie mogłam się ruszać. Więc, by to sprawdzić, wstałam przed tym, jak głos przede mną powiedział głośno. A teraz powstał. Idź. A gdy już wstałam, to i pomimo stanu faktycznego, choć było to niemożliwe, to przemówiłam i na głos odpowiedziałam, lecz już trochę niższym poziomie ochrypłego spowolnienia, bardziej odpowiednim dla nowo ożyłego, ożywczego, żywego trupa głosem. Ale nic nie widzę, bo jestem oślepiona. A nawet gdybym miała oczy i widziała, to i tak nie wiem gdzie miałabym podążać i po co? Gdzie mam iść? I mówi on, i mówi on. Musisz opuścić to miasto, społeczność zgodziła się ciebie nie zabijać, ale wygnać z miasta. Powiedział, ale nie zupełnie trafiły do mnie jego słowa. Ale teraz to już się chyba nie liczy, bo raczej jestem martwa, nie. Więc co teraz? I do mojej dłoni ten ktoś wsadził mi coś, nie wiem czym było, ale ten ktoś powiedział mi coś, co mam zapamiętać. Teraz powiem ci coś, co musisz zapamiętać. Gdy nie będziesz wiedziała, co zrobić, co chcesz robić i gdzie chcesz iść, to przystaw do ust to, co ci dałem, magiczne urządzenie i wypowiedz życzenie. Ale przed tym musisz powiedzieć słowa czary mary. A gdy za to zrobiłam to co mi kazał i przestawiłam urządzenie do ust wypowiadając na głos słowa. Czarny marny, czarny marny. Urządzenie zapiszczało denerwującym dźwiękiem i powiedziało na głos. Hasło nieprawidłowe, hasło nieprawidłowe. Więc i powiedziałam znowu. Czacha Mary, Mary. I znowu po dźwięku słowa. Spróbuj ponownie, masz ostatnią próbę przed zablokowaniem. Od razu spróbowałam, od razu spróbowałam. Czary Mary, czary Mary. I w odmienności dźwięk odblokowania odpowiedział na pytania. Spełnię twoje wszystkie życzenia, tylko powiedz czego chcesz. Automatyczna sekretarka w telefonie. Wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeśli ci to nie odpowiada rozłącz się i spróbuj innej formy kontaktu. Jesteś drugi w kolejce, proszę pozostać na linii. Jesteś pierwszy w kolejce, trwa połączenie. Chciałam poznać adres miejsca zwanego poza miastem. Nawigacja, nawigacja, nawigacja. Za 88 metrów skręć w lewo, kieruj się w stronę przystanku, jesteś na miejscu, planowany odjazd za jedną minutę. Głos na peronie, głos na peronie. Prosimy nie zbliżać się do krawędzi peronu. W automacie próbowałam kupić bilet. Trwa przetwarzanie danych karty zbliżeniowej czy wezwać pomoc. Transakcja zakończona, odbierz bilety. I podjechał autobus, a w nim głos. Linia 132, kierunek Świniary, przystanek autobusowy, ulica Tramwajowa. I nastał głos ostatni, co nie był mój, bo ten mi odebrano. Brak połączenia, brak połączenia, błąd kontaktu, błąd kontaktu, wyłączanie, wyłączanie. Brak połączenia. Błąd kontaktu. Wyłączanie. Wyłączanie. Wyłączanie. Akcja